He knows about it then he'll be able to read my mind reader reader control it unhuman if i start if i start people on people, people, people. Nie mam potrzeby się prężyć ani szczerzyć Chcę życie przeżyć jak należy, nie musisz wierzyć Rzuciłem myśl, że cokolwiek mi się należy Nie mam tysiąca żołnierzy, nie znam pacierzy Przestałem ludzi własną miarą mierzyć Jak Hylderlin siedzę w wieży i chcę uwierzyć Choć ja nadstawiam prawego, kiedy w lewym nie uderzysz Wieczorem wracam do macierzy O co? Spotkasz mnie bo persi Ciekawi drży, kiedy plecę. samotnie siedzę, pode mną skała drży, Rodząc wiedzę, widzę alfę o mece koniec w początku Widzę zmianę i proces, nienazwany flow wątków Nie wystarczy tylko pościć przy piątku dziś Wezbijam biwak dla mych strachu przy lądku Mix chaosu i zdrowego rozsądku Jakbyś w porządku, w tłumie łowców, cudzych majątków Kiedyś było na tuci, zaledwie z kilku kiedy zasypam, słyszę ujadanie wilków. Włóczki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Było na studzi, lepiej z kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Włóczki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Ich nakazy i zakazy mam za nic. Żyję w kręgu tajemnic, nie znając granic. Nie gram już oni, świtem błądząc po grani. Choć modlę się do drzew i do burz jak poganin. Ostatni Mohikani biegnę jak Willy Boy. Składam słów orygniami, ciągnę homili, sto O tym mówili ci, co lasem się karmili. Żyli tu, byli pędzili, przeminęli w jednej chwili. Rozjał ich wiatr jak mandale. Ja czyszczę stalec, brukany talarem talent dalej. Ścianę kolorem wale. Pierdole gorzkie żale. Faje z autorem pale. bo jest honorem talendale. Chcianym czy niechcianym, tylko ja i te cztery ściany Niech ponu meridiany, membrany interkosmosu Wiem, że jest na to sposób, wśród kolosów Rap nabierał rozgłosu Kiedyś było na stół, zaledwie jest kilku Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków Włóciki znów opuszcza dolinę muminków Zobacz huragan ognia, patrząc na w kominku. Było na stół, dziś zaledwie jest kilku Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie Ognia patrząca drwa w koming Jakaś pieśń o Rolandzie, spisana na kolanie, zagrana na Rolandzie, grana na zawołanie, jesienne czarowanie, idąc szlakiem, jaszczurek Ruszam przed pierwszym kurem, jestem królem podwórek Pieśń o Rolandzie, spisana na kolanie, Zagrana na Rolandzie, grana na zawołanie, jesienne czarowanie, idąc szlakiem, jaszczurek Ruszam przed pierwszym kurem, jestem królem podwórek, kiedyś było nas ludzi. na dwa w kominku Było na stu zaledwie z kilku Kiedy zasypiam słyszę ujadanie wilków Włócziki znów opuszcza dolinę muminków Zobacz huragan ognia patrząc na dwa w kominku Było na stu Kiedyś było na stu Kiedyś było na stu było na stu, było na stu. Było na studzi, zaledwie z kilku Kiedyś, kiedyś było na stu Ecstasy, which moonlights his X and E, is a man-made drug that acts as a stimulant and a hallucinogen. How far have you come because of me?